CRX Broken Bones. 4 minuty zostały do godziny 22.00, a wysłuchacie Alt Culture, czyli alternatywnego kulturatora na antenie Radia Sfara. Przed nami kolejny nasz stały blok tematyczny. Nie, nie, nie, sprawdzajcie swoich telefonów. To tylko my. To tylko my. Z racji tego, że dzisiaj, 20 marca, obchodzimy Dzień bez mięsa, no to nie mogłyśmy obok tego święta przejść obojętnie. Przygotowałyśmy dla Was zestawienie top 8 blogów wege polskich oraz oraz zagranicznych, jak najbardziej, żeby było różnorodnie. No więc zaczynamy. Numer jeden na mojej liście, czyli na zagranicy, to blog e, oh She Glows i e, e, jest to już wykupiona domena, czyli ohsheglows.com e, Jest to blog w 100% wegański, e, z przepięknymi zdjęciami e, i z takim bardzo przyjemnym stylem pisania. Zatem jeżeli lubicie sobie poczytać ciekawie napisane przepisy i obejrzeć przepiękne zdjęcia, to polecam. Właśnie to jest to w tych blogach, że one są Przepiękne, jeżeli chodzi o szatę graficzną. Tak. Ja tak. przygotowałam dla Was blog numer jeden, czyli zielenina.zielenina.blogspot.com No i to blog Magdy, która wegetarianką jest od lat 10. Kolejna z propozycji ode mnie to coś dla fanów słodkości, ale dla fanów słodkości wegańskich. Minimalistbaker.com Czyli blog poświęcony tylko i wyłącznie rzeczom wegańskim, tylko i wyłącznie właśnie że wegańskim słodkościom, które na dodatek nie są trudne do wykonania, nie potrzebują dużo y, składników i można je wykonać w mniej niż pół godziny. veganerd.blogspot.com czyli blog z przepisami, z przepisami na potrawy wegańskie, czyli no jak wiadomo nie tylko te bezmięsne. Kolejny blog z mojej strony to ChoosingRaw.com. Jest to y, blog, na którym pojawiają się nie tylko przepisy y, z tej diety y, jakby surowych rzeczy powiedzmy, Ale też sporo takich rzeczy, sporo treści na temat na przykład problemów z jedzeniem, zaburzeń jedzenia, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, temu jakby takim rzeczom jak kreowany jest widok, czy nie widok. Wiesz co będzie obraz, dziękuję, dziękuję, bo czytam z angielskiego, więc jest to trudne. Obraz ciała, takiego zdrowego ciała i tym podobne sprawy. Kolejny blok to jadłonomia.com. No i tutaj możemy znaleźć przeróżne przepisy, jeżeli chodzi o potrawy wegańskie czy wegetariańskie. Kolejna na mojej liście jest veganricha.com i jest to taki um, domowy sposób na gotowanie po wegańsku z takim dodatkiem um, z Indii, bo, bo to Indyjka prowadzi ten blog. Kolejne to No i autorka tego bloga Kika, czyli Moni Monika Prucnel jest wegetarianką od 2004 roku. To się długo już trzyma. Pickles and Honey to kolejny blog, który znalazłam, pisany przez wegańską blogerkę, przez eksperta CEO, przez wielbicielkę, czy wielbiciela psów, pełen takich sezonowych przepisów. Jeżeli na przykład wiecie, że o jest, jest wiosna, to dużo warzyw, to tam znajdziecie wspaniałe przepisy. Mogę powiedzieć tylko, że grunt to różnorodność i to by było na tyle, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o blok tematyczny Active Now, Elking, Access and Ows, teraz zostawiamy Was z tym utworem.